Bądź mną. Dostań zaproszenie na grilla. Wygryw. Pojedź ze znajomymi do pobliskiego sklepu po heche prowiant. Kup dużo biwa i wódki. Mało mięsa. Kumpel mówi, że bierze psa, żeby sobie polatał. Pies ma ADHD i jest pojebany. Niedobrze. Pies w samochodzie gryzie kumpla. Następny będę ja. Dojechaliśmy i mnie nie zjata, i nie pogryz. Wygryw razy dwa. Cztery karyny i czterech milków. No i zje pies Godzina dwudziesta Zaczynamy rozpalać grilla Przy okazji pijąc wódkę Zapijamy piwem Godzina dwudziesta trzecia Karyny najebane Ja też Reszta też Ciemno Gdzie pies? Nie ma Szukamy psa Nie ma go nigdzie Idziemy do stołu, bo suszy. Przed stołem stoi pies W mordzie ma drugiego psa Panika Skurwy syn zagryz jakiegoś burka. Gospodarz rozpoznaje ciało. Pies sąsiada. O kurwa. Czorobicz, czorobicz. Zabraliśmy zwłoka psa psu. Genialny pomysł. Odrzucimy zwłoki pod budę. Genialne. Fajna misja. Najebany komandos na placu wroga. Nikogo nie ma. Kura przy budzie Denata. Albo kogut. Nie wiem. Wą kurwa, kura! Ma wyjebane. W ręku denat. Kura dostała kopa w kurzą dupę. Nie ma kury. Reksio podrzucony. Spierdala. Spierdoliłem. Misja udana. He he he. Pijemy dalej. Najebaliśmy się wszyscy. Idziemy spać. Wstajemy z samego rana. Spałem z którąś karyną. Wygryw. Kac. Zaglądamy do lodówki. Jest wódka. No to pijemy dalej. Chlup. Rozpalamy grilla z rana Do bramy podchodzi sąsiad O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa Co robisz? Mówi, żeby mu polać wódki Olewamy. Pije z nami What the fuck, what the fuck, what the fuck? Sąsiad w nerwach Co się stało panu szanie sąsiedzie? Co się panu stało? Sąsiad mówi Tydzień temu zdech burek To go w lesie zakopałem A dziś pod budą leży Cztery karyny i czterech milków kiśnie w środku Wspominaj akcje na każdej imprezie.